Na poprzednich dwóch wykładach omawialiśmy siódmy etap naszej pielgrzymki, obejmujący Boże rozwiązanie problemu starego człowieka. Stwierdziliśmy, że można to rozwiązanie opisać jednym słowem – egzekucja. Jednak dzięki Bożemu miłosierdziu egzekucja odbyła się, kiedy Jezus umarł na krzyżu. Nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany. Poprzez chrzest mamy przywilej utożsamienia się z Jezusem w Jego śmierci, pogrzebaniu i tym wszystkim, co potem nastąpiło. Bóg nie ma dla starego człowieka innego rozwiązania, jak tylko wykonanie kary śmierci. Paweł odparł również sugestię, że jeśli pragniemy więcej łaski Bożej, to powinniśmy więcej grzeszyć i żyć w grzechu. Wykazał, że jest to niemożliwe, ponieważ aby żyć w pełni Bożej łaski, należy umrzeć dla grzechu. Taka sugestia może być tylko wynikiem niezrozumienia tego, jak działa Boża łaska. Przejdziemy teraz do ósmego etapu pielgrzymki, który obejmuje drugą część szóstego rozdziału. Będziemy mówić o sprawach bardzo praktycznych, czyli jak zastosować to Boże rozwiązanie w naszym życiu. W pierwszej części szóstego rozdziału Paweł przedstawił doktrynalne podstawy tego zagadnienia. Teraz dowiemy się, jak wprowadzić je w życie. Zacznijmy od dwunastego wersetu szóstego rozdziału Listu do Rzymian. Niechże... Czy zauważyliście słowo niechże w innych przekładach wtedy, zatem przeto? Nie wiem, czy ktoś by się tego podjął, ale byłoby interesujące policzyć, w ilu miejscach występuje słowo przeto. Oczywiście częściowo zależy to od tłumaczenia, którego używamy, ale tłumaczenie New American Standard Version jest bardzo wierne.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 Paweł daje tutaj zalecenia, do których mogą się zastosować tylko ci, którzy przeszli zmianę opisaną w poprzedniej części rozdziału. Jeśli ktoś nie pokłada wiary w Jezusie i nie przyjął Jego ofiary, ten nie jest w stanie wypełnić tych zaleceń. One działają tylko w oparciu o to, co Paweł powiedział w poprzedniej części rozdziału. Paweł stwierdza, że musimy stanowczo oprzeć się grzechowi Kiedyś słyszałem kazanie, w którym kaznodzieja powiedział Że jeśli chcemy dostać się kiedyś do nieba To musimy nauczyć się mówić nie To prawda Musimy podjąć decyzję Musimy powiedzieć grzechowi Od tej chwili nie będziesz nade mną panował Sprzeciwiam Ci się Nie masz już do mnie prawa Nie posiadasz nade mną władzy I nie ulegnę Ci Szatan i grzech są do siebie podobni I usłuchają Cię tylko wtedy, jeśli rzeczywiście myślisz to, co mówisz Potrafią odróżnić, kiedy tylko wypowiadasz słowa A kiedy rzeczywiście wypowiadasz je z przekonaniem Musisz być zdecydowany Zastosowanie dzieła Jezusa w naszym życiu wymaga ćwiczenia woli Bez podjęcia tego wysiłku jest ono niemożliwe do zrealizowania przez wiarę w Jezusa nasza wola dostępuje wyzwolenia spod panowania grzechu. Z chwilą, gdy uwierzymy, przejmujemy odpowiedzialność za właściwe jej użycie. Bóg tego za nas nie zrobi. W tej sprawie musimy zdecydowanie przyjąć odpowiedzialność. Chciałbym to krótko zilustrować osobistym doświadczeniem z czasów, kiedy byłem pastorem w Londynie. Przez kilka lat prowadziłem dramatyczną wewnętrzną walkę z depresją. Jeśli przechodziliście przez coś podobnego, zapewne wiecie, jak to jest, kiedy depresja przychodzi na człowieka, ogarnia go zewsząd i sprawia, że czuje się bezradny i bezsilny. Próbowałem ją zwalczać na wszelkie znane mi sposoby, ale nie osiągałem postępu. Naprawdę musiałem się poddać, bo nie wiedziałem, co jeszcze mógłbym zrobić. Wówczas trafiłem na fragment z Księgi Izajasza, rozdział 61, werset 3, który brzmi następująco. Szatę chwały zamiast ducha przygnębienia. Kiedy przeczytałem te słowa, ducha przygnębienia, Duch Święty powiedział w moim wnętrzu, to jest właśnie Twój problem. Było to dla mnie jak oświecenie. Zdałem sobie sprawę, że nie zmagałem się z samym sobą, ale z bezcielesną osobą, z duchem, który mnie dręczył i przygniatał. Kiedy uświadomiłem sobie, że mam do czynienia z inną osobą, wiedziałem, że mam już za sobą 80% drogi do zwycięstwa. Teraz potrzebowałem tylko jeszcze jednego wersetu, a był nim piąty werset z trzeciego rozdziału Księgi Joela. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony. Według Biblii króla Jakuba, uwolniony. Połączyłem je i zacząłem się modlić do Boga. Boże, pokazałeś mi, że dręczy mnie duch przygnębienia. Przychodzę teraz do Ciebie i wołam w imieniu Pana Jezusa. uwolnij mnie od tego ducha przygnębienia. I Bóg mnie uwolnił. Czułem, jak opuszcza mnie duch przygnębienia. Następnie Bóg wskazał mi, że od tej pory zaczyna się moja odpowiedzialność. Bóg uczynił dla mnie to, czego sam nie mogłem zrobić dla siebie, ale teraz do mnie należało przeprogramowanie własnego umysłu. Byłem zawodowym pesymistą i nawykowo myślałem w sposób negatywny. Bóg ukazał mi, że taka postawa jest zaprzeczeniem mojej wiary w Jezusa. Dowiódł, że wyzwolił mnie od ducha przygnębienia, ale nie zrobi za mnie tego, co ja sam powinienem zrobić. Musiałem zmienić sposób myślenia i zrobiłem to. Przez następne lata, kiedy przychodziła do mnie negatywna i pesymistyczna myśl, odrzucałem ją, a na jej miejsce wprowadzałem coś pozytywnego, opartego na piśmie świętym. W przeciągu kilku lat całkowicie zmienił się mój wewnętrzny sposób funkcjonowania. Stałem się zupełnie inną osobą. Opowiedziałam tę historię, aby wykazać, że Bóg zrobi dla nas to, czego sami nie możemy zrobić dla siebie. Uwalnia nas od panowania grzechu, ale są dziedziny, za które sami jesteśmy odpowiedzialni. Odpowiadamy za właściwe ukierunkowanie naszej woli, za sprzeciwianie się grzechowi, za odcięcie się od wszystkiego, co jest grzeszne. Osiągamy to dzięki ćwiczeniu własnej woli. Tak więc Paweł mówi, i nie oddawajcie członków swoich, członków swojego ciała, grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Paweł mówi, nie pozwól, aby grzech miał dostęp do Twoich członków, nie pozwól, aby kontrolował Twoją rękę. Nie pozwól, aby kontrolował nogę. Nie pozwól, aby kontrolował Twój język. Nie musisz na to pozwalać, bo zostałeś uwolniony. Mówi także, zamiast tego poddaj się Bogu, a swoje członki oddaj Mu na oręż sprawiedliwości. Poddanie się Bogu urzeczywistnia się w dwóch dziedzinach. Przede wszystkim poddajesz Bogu swoją wolę. Mówisz, Boże, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Jeśli modlisz się modlitwą pańską, to musisz tak postąpić, bo następna prośba w modlitwie pańskiej brzmi Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Kiedy mówimy, bądź wola Twoja, to musimy zacząć od tego, kto się modli, czyli od siebie. Musimy poddać naszą wolę Bogu. Następny akt poddania obejmuje nasze członki. Nasze fizyczne członki musimy poddać Bogu na oręż sprawiedliwości. Myślę, że słowo oręż w tym miejscu sugeruje duchowy konflikt. To nie jest byle jakie narzędzie. Motyka. Czy pług. Ale miecz. Miecz jest orężem, którym walczymy. Dla mnie osobiście chrzest w duchu świętym jest przeżyciem kluczowym, ponieważ właśnie dzięki niemu najpierw poddajemy Bogu swoją wolę, a następnie poddajemy język, najbardziej nieposłuszny członek naszego ciała, którego nie potrafimy kontrolować. W ten sposób wypełniamy zalecenie poddania naszych fizycznych członków Bogu na oręż sprawiedliwości. Rzeczywiście, kiedy język zostaje poddany Bogu i duch święty nad nim panuje, to staje się on skuteczną bronią w modlitwie, świadectwie, zwiastowaniu. Bóg jest bardzo praktyczny. Mówiłem już, że kiedy Paweł zakończył przedstawianie swojej teologii w pierwszych 11 rozdziałach listu do Rzymian, ponownie użył słowa przeto, tedy. Rozdział 12, werset pierwszy. Wzywam was wtedy, przeto, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Tu naprawdę chodzi o wolę i poddanie. I musisz zachować tę kolejność, bo jeśli nie wykażesz dobrej woli, to nawykowo będziesz się poddawał złym rzeczom, gdyż jesteś przyzwyczajony do poddawania się grzechowi. Paweł mówi, abyśmy już więcej nie oddawali swoich członków grzechowi. Robiliśmy to bowiem już wystarczająco długo. Ja robiłem to przez około 25 lat, zanim spotkałem Pana. Ale musiałem przestać. Musiałem powiedzieć, koniec tym. Moja wola została wyzwolona. Mogę ją teraz dostosować do Bożej woli. Odkąd poddałem swoją wolę Bogu, nie muszę już oddawać swoich członków na oręż grzechu dla szatana. W wersecie 14 Paweł zawarł niezwykle ważne stwierdzenie. Rozdział 6, werset 14. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod prawem, ale pod łaską. Wnioski płynące z tego stwierdzenia są oczywiste. Paweł stwierdza, że nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską, gdyż nie możemy być jednocześnie pod jednym i pod drugim. Jeśli jesteś objęty prawem, to nie jesteś pod łaską. Jeśli jesteś pod łaską, to nie jesteś objęty prawem. Musisz się zdecydować. Przy omawianiu siódmego rozdziału dużo czasu poświęcimy zagadnieniu prawa. Dlatego teraz nie będę poświęcać temu więcej czasu. Chcę tylko wskazać na fakt, że istnieje możliwość wyboru. Nie próbujcie korzystać jednocześnie z prawa i łaski, bo jest to niemożliwe. Wypływa z tego bardzo ważny wniosek. Paweł pisze, że grzech nie będzie nad nami panował, ponieważ nie jesteśmy objęci prawem. Jaki z tego płynie wniosek? Jeśli jesteś objęty prawem, to grzech będzie nad tobą panował. Wiem, że dla wielu ludzi jest to szokujące stwierdzenie, ale tego właśnie uczy Biblia i czyni to konsekwentnie. Mogę więc zdecydować, że od teraz nie podlegam prawu. Nie będzie mną rządził zbiór zasad, nie będzie mną rządził strach. Jestem Synem Bożym. Jestem posłuszny Bogu, ponieważ Go kocham. Miłość, a nie strach, motywuje mnie do posłuszeństwa. Bóg nie chce z nikogo robić niewolnika. Prawo zniewala, ale Bóg czyni z ludzi synów i córki. Jednak decyzję musimy podjąć sami. To bardzo ważne, abyśmy właściwie ćwiczyli naszą wolę. Bo jeśli pozwolimy kierować sobą szatanowi, to wierzcie mi, że on na pewno z tego skorzysta. Szatan jest chórzem, który znęca się nad słabymi. Dlatego w tej dziedzinie naszego życia nie możemy pozwolić sobie na słabość. W następnym wersecie Paweł po raz kolejny formułuje wniosek, jaki może zostać wyciągnięty w związku z tą sprawą. Zdążyliście już chyba się do tego przyzwyczaić. Skoro nie obowiązują nas przepisy prawa, a korzystamy z dobrodziejstw łaski, to można wyprowadzić następujący wniosek, werset piętnasty. Cóż wtedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod prawem, lecz pod łaską? Jaka jest na to odpowiedź? Niech zginie ta myśl. Czy rozumiecie, co Paweł chce powiedzieć? Pierwsza wątpliwość przedstawiona na początku tego rozdziału polegała na tym, czy powinniśmy żyć w grzechu, żeby łaska mogła obfitować. Ten wniosek brzmi nieco inaczej. Skoro nie obowiązują nas przepisy prawa, które tego zabrania, w takim razie możemy popełnić grzeszne uczynki. Paweł analizuje go w następnych wersetach. Proponuję, aby wersety od 15 do 22 traktować jako całość. Niech zginie ta myśl. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy, czyli niewolnicy, w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Jeśli decydujecie się być komuś posłuszni, stajecie się niewolnikami tej osoby. Popełniając zatem świadomie jakiś grzech, na przykład niemoralności, i usprawiedliwiając go tym, że nie podlegasz już dłużej przepisom prawa, a więc masz prawo czynić, co chcesz, zaliczasz się do kategorii ludzi, o których Paweł mówi, że ulegając niemoralności, stają się jej niewolnikami. Nie będę prosił, żebyście podnosili ręce, ale wiem, że niektórzy z was znają ten problem z własnego doświadczenia. Nie możesz ulec grzechowi niemoralności, żeby nie zostać jego niewolnikiem. Dlatego musisz zdecydować, komu chcesz się poddać. Otwórzmy na moment Księgę Jozuego, rozdział 24, wersety 14 i 15. Joshua 24 przy końcu swojej działalności, Jozue postawił Izrael przed wyborem. Niektórzy z nas nie lubią wybierać, prawda? Wolelibyśmy robić postępy bez dokonywania wyborów, ale w duchowym życiu nie można uniknąć podejmowania decyzji. Oto co Jozue mówi do Izraelitów. Oddajcie temu Panu zbożną cześć i słuszcie Mu szczerze i wiernie. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Jozue zadał pytanie, czy będą służyli prawdziwemu Bogu, czy fałszywym Bogom. Zwróćcie uwagę, jakiego wyboru mieli dokonać. On się nigdy nie zmienił. Nie chodzi o to, czy w ogóle będziesz służył, ale komu będziesz służył. Służyć i tak musisz. Po tym, jak zostałeś odkupiony, masz tylko jeden wybór. Polega on na tym, czy będziesz służył grzechowi, czy sprawiedliwości. Przed odkupieniem nie miałeś żadnego wyboru. Nie mogłeś nic poradzić na to, że grzeszysz. Nie miałeś innej możliwości. Możliwość wyboru posiadają tylko ci, którzy doświadczyli odkupienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wróćmy do szóstego rozdziału Listu do Rzymian, werset siedemnasty. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. To bardzo ważne. Nie możemy teraz tego dokładniej analizować. Powiem tylko, że greckie słowo, przetłumaczone tutaj jako zarys, jest tym samym słowem, które oznacza ukształtowanie metalu poprzez włożenie go we właściwą formę. Zawsze robi na mnie wrażenie fakt, że nowonarodzeni ludzie są gorący. Włożenie ich już na początku do właściwej formy jest bardzo ważne. Wielu ludzi nawraca się we wspaniały sposób, są entuzjastyczni, ale trafiają do kościoła lub grupy, które nie oferują biblijnej prawdy, czyli dostają się do niewłaściwej formy. Później trudno jest ich zmienić. Osobiście jestem żarliwie zainteresowany tym, aby ludzie trafiali do właściwej formy. Brałem udział w wielu ewangelizacjach i widziałem, jak tysiące ludzi wychodzą do przodu, ale zawsze wtedy zastanawiałem się, do jakiej formy trafi ten gorący metal. Z przykrością muszę przyznać, że ci ludzie wielokrotnie zostawali niewłaściwie ukształtowani. W 1954 roku byłem jednym z doradców w czasie serii ewangelizacji przeprowadzonych przez Willego Brojama w Londynie. To było tak dawno, że możecie pomyśleć, iż ludzi nie było wtedy na świecie. Zająłem się 22 osobami. Postępowałem zgodnie z instrukcją dla doradców, jaką otrzymałem. Nie wolno nam było mówić ludziom nawróconym, do jakiego kościoła mają iść. Musieliśmy utrzymywać z nimi kontakt listowny lub telefoniczny, aby ich dalej prowadzić. Zrobiłem wszystko, co mogłem, ale w końcu okazało się, że spośród 22 osób tylko o dwóch można było powiedzieć, że nawróciły się trwale. Przypadkiem obie te osoby trafiły do mojego kościoła. Naprawdę nie nakłaniałem ich do tego. Wręcz odwodziłem ich od tego zamiaru, ale zakosztowały tam czegoś, że nie chciały udać się nigdzie indziej. Nie mówię tego, żeby krytykować Bilego Groema. Podziwiam go i doceniam to, co robi. Ewangelista nie jest odpowiedzialny za formę, do jakiej wkładani są nowonawróceni. Ktoś powiedział wtedy o ludziach nowonawróconych, że szkoda wkładać żywego kurczaka pod martwą kurę. Nie będę tego komentował. Werset 18. A uwolnieni od grzechu staliśmy się sługami, czyli niewolnikami sprawiedliwości. Zawsze coś będziecie kontrolować, ale Ty decydujesz, co to będzie. Grzech czy sprawiedliwość. Jeśli wybraliście sprawiedliwość, wierzcie mi, że będziecie poddawani próbom. Naprawdę będziecie przechodzili przez próby. Diabeł nie poddaje się tak długo, jak długo, jego zdaniem, ma jakąkolwiek szansę na sukces. Zauważyłem, że diabeł kusi i poddaje próbom ludzi tak długo, aż dojdą do takiego momentu, kiedy pokuszenie nic już dla nich nie znaczy Już nawet nie rozważają takiej myśli Diabeł jest dostatecznie mądry, aby nie tracić czasu na takich ludzi Ale jeśli w człowieku jest jakieś niezdecydowanie, to diabeł je wykorzysta Dlatego musisz podjąć mocną decyzję Werset 19 Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę, czyli w niewolę, nieczystości i nieprawości, ku popełnianiu nieprawości. Jeśli popełniasz nieprawość, to ona coraz bardziej narasta, stajesz się coraz gorszy. Wielu z nas wie o tym na podstawie własnego życia. Ja na pewno wiem. Tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę w niewolę sprawiedliwości ku poświęceniu. Musisz pójść jedną albo drugą drogą W duchowym życiu stanie w miejscu jest prawie niemożliwe Albo idziesz do przodu, albo się cofasz Albo buntujesz się coraz bardziej, albo uświęcasz Stanie w miejscu, w sensie duchowym, jest prawie niemożliwe Paweł ponownie mówi o niewolnikach. Mówi bardzo dobitnie i jasno, a musimy pamiętać, że pisał do ludzi należących do społeczeństwa, w którym niewolnictwo było normalną sprawą. Ludzie wtedy doskonale wiedzieli, co to znaczy być niewolnikiem. Jeśli sami nie byli niewolnikami, to najprawdopodobniej posiadali niewolników. Dlatego Paweł użył przykładu czytelnego i odpowiedniego dla ludzi żyjących w tamtych czasach. Werset 20. Gdy bowiem byliście sługami, niewolnikami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Paweł zaleca, przemyślcie to. Czytajmy dalej werset 21. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Paweł mówi, zastanówcie się nad tym przez chwilę. Jaki pożytek mieliście z tego, że służyliście grzechowi? Niektórzy budzili się rano z bólem głowy i uczuciem wstydu. Wielu z nas zastanawiało się, czy warto w ogóle żyć. O co w tym wszystkim chodzi? Bardzo często żyliśmy w niezgodzie, dysharmonii. Walczyliśmy z najbliższymi nam ludźmi. Czy to prawda? Dlatego Paweł mówi, przemyślcie to. Wspomnijcie, gdzie byliście i czy chcecie do tego wrócić. W moim chrześcijańskim życiu miałem wiele pokus i często bywałem zniechęcony, ale wyznam wam jedno. Nigdy nie rozważałem możliwości powrotu do starego życia. Wiedziałem, że nie ma ono nic do zaoferowania. Dla mnie jest to oczywiste. Kiedy zamknąłem za sobą drzwi, wyrzuciłem klucz. Często zastanawiałem się, dokąd zmierzam. W trudnych sytuacjach pytałem Boga, czy o mnie zapomniał lub co robię źle, w czym tkwi problem. Nigdy jednak nie chciałem zawrócić. Dzięki Bogu, że teraz zaszedłem już za daleko, żeby odnaleźć drogę powrotną. A końcem tego jest śmierć. W wersecie 22. Paweł kieruje do mieszkańców Rzymu następujące słowa. Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę, w niewolę, Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Paweł zachęca, abyśmy przestali patrzeć wstecz, a patrzyli w przód. W jakim kierunku zmierzamy? Zmierzamy do życia w poświęceniu, do wiecznego życia, które nie kończy się razem z życiem doczesnym, ale sięga wieczności. Tam właśnie zmierzasz. Trudno iść do przodu, jeśli się patrzy w tył. Wiecie o tym? Dlatego Paweł mówi, odwróć się plecami do całej przeszłości. Przecież taka możliwość nie jest dla nas wielkim przywilejem. Myślę, że dzisiaj na świecie są miliony ludzi, którzy chętnie by to zrobili, gdyby tylko ktoś im powiedział w jaki sposób. Właśnie dlatego żarliwie pragnę każdemu przynieść Słowo Boże. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, jakimi jesteśmy szczęśliwcami. Wiemy, co począć z naszą winą. Wiemy, że jest rozwiązanie. Myślę, że dzisiaj na świecie są miliardy ludzi, którym ciąży wina, a nie wiedzą, dokąd pójść. Nigdy nie skosztowali Bożej dobroci, łaski i miłosierdzia. Nigdy nie słyszeli, że istnieje przebaczenie. Jestem o nich zatroskany i nie patrzę w przeszłość. Z przeszłości biorę tylko przykłady. Przeszłość interesuje mnie o tyle, o ile mogę się z niczegoś nauczyć. W następnym wersecie Paweł podsumowuje to wszystko z charakterystyczną dla siebie jasnością. Jaki jest prawdziwy wybór? Odczytajmy werset 23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu Naszym. Oto alternatywa, wobec której stoisz. Jeśli chcesz otrzymać należną Ci zapłatę za to, co robiłeś, to pamiętaj, że jesteś grzesznikiem. Bóg jest sprawiedliwy i jeśli wybierzesz tę opcję, dostaniesz swoją zapłatę. Spotka Cię śmierć. Taka jest sprawiedliwość Boża. Jeśli jednak zdecydujesz się na inny wybór i powiesz, Boże, nie chcę tego, na co zasłużyłem. Pragnę otrzymać to, na co nie zasłużyłem. Daj mi Twój dar, charyzma, dar łaski, na których nie mogę zapracować. To znaczy życie wieczne. Panie, tego chcę. Wierzę, że każdy z nas tutaj podjął już kiedyś taką decyzję. A jeśli podjąłeś tę decyzję tutaj, to uważam, że dobrze będzie, jeśli wyznamy teraz Bogu, że poddajemy Mu naszą wolę i nasze członki. Jeśli chcecie, proszę, przyłączcie się do mnie, wyznając głośno. Panie, poddaję Ci teraz swoją wolę. I podnoszę swoje ręce na dowód, że poddaję Ci swoje fizyczne członki. W imię Jezusa. Amen. Amen. Na poprzednim wykładzie zakończyliśmy kolejny etap naszej pielgrzymki, który zawierał Boże rozwiązanie problemu starego człowieka. Powiedzieliśmy, że tym rozwiązaniem jest egzekucja. Powiedzieliśmy też, jak zastosować to rozwiązanie w naszym życiu. Składa się ono z dwóch podstawowych elementów. Po pierwsze, musimy pragnąć właściwych rzeczy. I po drugie, musimy poddać siebie i nasze członki Bogu na narzędzia lub oręż sprawiedliwości. Teraz przechodzimy do ostatniego etapu podróży. Poprzedza on rozdział ósmy, stanowiący konkluzję całości. Ostatni etap, do którego teraz przystępujemy, obejmuje rozdział siódmy. Z moich doświadczeń i obserwacji wynika, że jest to najtrudniejszy etap do pokonania. Kiedyś myślałem, że Paweł umieścił siódmy rozdział w niewłaściwym miejscu, ponieważ traktuje on o prawie. A sądziłem, że z przepisami prawa mamy do czynienia przed nawróceniem, a nie po nawróceniu. Jednak na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji przekonałem się, że to nieprawda. Po nawróceniu i po uwolnieniu od starego człowieka stajemy wobec niezwykle trudnej sprawy. Jakie jest miejsce prawa? Jaki jest mój stosunek do niego? Nie jestem zbytnie oczytany we współczesnej literaturze, ale nie słyszałem o żadnej pracy z zakresu chrześcijańskiej doktryny, która by rzetelnie omawiała i rozwiązywała ten problem. Jeśli coś takiego powstało, to ja o tym nie wiem. Ta sprawa zawsze mnie pociągała. Od momentu kiedyś nawróciłem i zacząłem czytać Nowy Testament. Stało się tak dzięki mojemu filozoficznemu wykształceniu. Ono pozwoliło mi dostrzec problem, który musi zostać rozwiązany, jeśli chrześcijańskie życie ma właściwie funkcjonować. Wiele podróżuję i spotykam wielu chrześcijan. Zdarzają się wyjątki, ale większość współczesnych chrześcijan nie jest nawet świadoma, że istnieje taki problem, nie mówiąc już o potrzebie jego rozwiązania. W serii moich książek pod tytułem Podstawy wiary chrześcijańskiej posłużyłem się przykładem człowieka, który poszedł do lekarza, ponieważ bolał go brzuch. Lekarz osłuchał go, przebadał i powiedział Myślę, że jesteś chory na appendicitis. Appendicitis? Co to jest? zapytał pacjent. To jest zapalenie wyrostka robaczkowego, odpowiedział lekarz. Na to ten człowiek powiedział „Pierwsze słyszę, że mam jakiś wyrostek, który może ulec zapaleniu. Wielu chrześcijan jest w podobnej sytuacji. Oni mają problem, odczuwają ból. Kiedy udają się po pomoc do Słowa Bożego, okazuje się, że Słowo Boże mówi, Twój problem polega na tym, że masz niewłaściwy stosunek do prawa. Wtedy chrześcijanie odpowiadają, pierwsze słyszę, że to może być problemem. Nie miałem o tym pojęcia. Tak więc Bóg nam pomaga. Na omówienie siódmego rozdziału Listu do Rzymian poświęcimy cztery kolejne wykłady. Modla się o łaskę dla mnie i dla Was, abyśmy mogli dobrze zrozumieć to zagadnienie. Nie będzie to łatwe ale dzięki Bożej łasce jest to możliwe. Na tym wykładzie przeanalizujemy pierwszych sześć wersetów siódmego rozdziału Listu do Rzymian. Jest w nich zawarta, powiedziałbym, że raczej dość zagmatwana, metafora małżeństwa która ma ułatwić zrozumienie procesu wydostania się spod prawa i naszej wolności do życia w inny sposób. Przeczytajmy ten fragment, a później spróbujemy go zinterpretować. List do Rzymian, rozdział pierwszy, wersety od pierwszego do szóstego. Czyż nie wiecie, bracia? Stwierdziłem, że Paweł pisząc do chrześcijan używa tego zwrotu około pół godzina razy. Mój dość cyniczny komentarz w tym miejscu jest taki, że najczęściej chrześcijanie nie wiedzą. Czyż nie wiecie, bracia? Mówię przecież do tych, którzy prawo znają. Tutaj chodzi o prawo Mojżesza, a nie o dowolne prawo. Że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Jeśli raz dostałeś się pod prawo, to nie masz stamtąd ucieczki, tylko przez śmierć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 Pamiętacie szczególne znaczenie słowa ciało? Grzeszne namiętności rozbudzone przez prawo, zwróćcie uwagę na to stwierdzenie, były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa. Od czego zostaliśmy uwolnieni? Czy jesteście tego pewni? Gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Taka jest analogia. Pozwólcie, że spróbuję to teraz zinterpretować. Przede wszystkim weźmy podstawowy fakt. W okresie obowiązywania prawa młodzieżowego, Kobieta związana w węzłem małżeńskim z jednym mężczyzną nie mogła poślubić innego mężczyzny. Jeśli to uczyniła, zostawała napiętnowana jako cudzołożnica. Popełniła cudzołóstwo. Jednak jeśli mężczyzna, którego poślubiła, umarł, wtedy była wolna i mogła poślubić następnego mężczyznę, nie stając się cudzołożnicą. Pozwolę sobie na moment odejść od głównego tematu i powiedzieć o czymś, do czego jestem osobiście przekonany, ale z czym niektórzy z Was mogą się zdecydowanie nie zgodzić. Słyszałem, jak ten fragment listu do Rzymian był wykorzystywany jako argument przeciwko kobiecie, której pierwszy mąż popełnił cudownictwo. Uznano, że nie ma ona prawa wyjść powtórnie za mąż, Mimo, że to mąż rozwiódł się z nią. Chcę powiedzieć, że w takim rozumowaniu brak konsekwencji, bo jeśli zastosujemy prawo w tym miejscu, to musimy go zastosować do całej sytuacji w całej rozciągłości. A wówczas szczęśliwie każda kobieta, której mąż jest cudzołożnikiem, zostaje zwolniona ze swojego zobowiązania, ponieważ według prawa obowiązującą karą za cudzołóstwo była śmierć. Nie było innej możliwości. Żydzi przypomnieli o tym Jezusowi, przyprowadzając do Niego kobietę cudzołożną. Co mamy zrobić z tą kobietą, przyłapaną na cudzołóstwie? Pytali. Następnie dodali. Mojżesz powiedział, że powinno się ją zabić. Nie robili tego, ponieważ nie przestrzegali zakonu Mojżesza. Wiem, że są setki kobiet, które zmagają się z tym problemem. Ale, drogie Panie, jeśli Wasz mąż był niewierny, zostawił Was dla innej kobiety i popełnił cudzołóstwo, to w świetle przepisów prawa jest martwy i stosunek prawny, który was z nim wiązał, już nie istnieje. Czy rozumiecie to? Nie można prawa stosować tylko wobec jednej strony i uważać, że dla drugiej nie ma zastosowania. Jeśli stosujesz prawo, to musisz go stosować w całej rozciągłości. Jakub pisze, że nie można przestrzegać jednego przykazania, a omijać inne. Jeśli łamiesz jedno przykazanie, to łamiesz cały zakon. Zakon jest zachowywany albo pogwałcany w całości. Nie można wybrać sobie tylko jednego małego fragmentu i powiedzieć, że właśnie tego będziemy przestrzegać, a pozostałych norm nie. Większość ludzi tak postępuje. Mówią, będziemy przestrzegać tego, a tamtego nie będziemy przestrzegać. Na przykład w judaizmie ortodoksyjni Żydzi mają 613 przykazań, ale prywatnie przyznają, że przestrzegają zaledwie 32 z nich. Konserwatywni Żydzi decydują o tym, których będą przestrzegać co w pewnym sensie jest rozsądnym podejściem. Żydzi reformowani robią to, co im się podoba. Podobnie jest w kościele chrześcijańskim. Nie mogę teraz wdawać się w szczegóły, ale nigdy nie chcę pozostawić nikogo z poczuciem winy, jeśli nie musi z nim żyć. Powiem więcej. Czasami, jeśli mężczyzna mówi mi, że jego żona popełniła cudzołóstwo i nie wykazuje żadnych oznak skruchy, Doradzam mu, żeby wziął najlepszego adwokata i rozwiódł się. Może nie zgadzacie się ze mną. Ale przecież nie zawsze tak mówię. Jeśli istnieje jakakolwiek możliwość skruchy i pojednania, to zupełnie inna sprawa. Ale ja nie ufam ludziom, którzy twierdzą, że czegoś żałują w sytuacji, kiedy jest to dla nich korzystne. Chyba zorientowaliście się na podstawie tego, co mówię, że miałem do czynienia z takimi sytuacjami. Miałem. Wróćmy do głównego tematu. Paweł mówi, że na mocy prawa zostali połączeni w węzłem małżeńskim. Prawo działało na takiej samej zasadzie, jak małżeńskie przymierze. Zobowiązywało na całe życie. Z czym wiązało ich prawo? To trudne pytanie byli związani jak małżeństwem ze swoją cielesną naturą. Cała istota prawa, co stanowi główny jego problem, polega na tym, że wymaga on od nas, abyśmy wypełniali go w oparciu o własne wysiłki i możliwości. Pod działaniem prawa polegamy na własnej cielesnej naturze, dlatego zawsze ponosimy porażkę. Małżeństwo jest jak wypełnienie nakazów prawa, a jedynym narodem, jaki kiedykolwiek podlegał prawu Mojżesza, był Izrael. Dlatego może być dla nas wszystkich wzorem. Wkraczanie pod prawo jest jak ceremonia małżeństwa, w której zostajesz połączony węzłem małżeńskim z cielesną naturą. Dopóki twoja cielesna natura pozostaje żywa, nie możesz poślubić kogoś innego, gdyż stałbyś się cudzołożnikiem lub cudzołożnicą. Paweł przynosi nam dobrą wiadomość, twierdząc, że nasz pierwszy mąż umarł. Kiedy umarł pierwszy mąż? Wtedy, gdy Jezus umarł na krzyżu. Stary człowiek został razem z nim ukrzyżowany. Kiedy to pojmiecie, będziecie mogli powiedzieć, chwała Bogu, jestem wolny. Nie muszę już żyć z tym moim okropnym mężem. Życie z nim było straszne, bez błogosławieństwa, bez spokoju, bez sprawiedliwości. Nie jestem już z nim związany. Mogę poślubić innego mężczyznę. Jaka jest alternatywa? Kogo możemy poślubić? Tego, który powstał z martwych. Z martwych stałego Chrystusa. On może zostać twoim mężem, bez względu na to, czy jesteś kobietą czy mężczyzną. Dlatego, że mówimy tutaj o więzi w duchu. Aby wyraźnie zobaczyć tę możliwość, otwórzmy na chwilę pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział. Czytajmy od szesnastego wersetu, aby uchwycić kontekst. Paweł naucza tutaj na temat przeteczeństwa i seksualnej niemoralności. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z przetecznicą, prostytutką, jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Takie jest tło tego, co mówi w następnym wersecie. To całkowicie inna sytuacja, ale opiera się na tej samej zasadzie. Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. Paweł wychodzi od seksualnego związku mężczyzny z prostytutką. W oparciu o tę ilustrację stwierdza, że istnieje inny związek, który możemy mieć z Panem. Nieseksualny, ale duchowy związek. Małżeńską więź z Panem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim nie jednym ciałem, nie duszą, ale jednym duchem. Chciałbym Wam zadać pytanie. Wasza odpowiedź może być równie dobra jak moja. W jakim akcie łączymy się z Panem w jednym duchu? Oddając cześć. Właśnie dlatego oddawanie czci jest najwyższą aktywnością ludzkiej istoty. Dzięki oddawaniu czci stajemy się płodni. To znaczy, że kiedy jesteśmy złączeni z Panem w akcie czci, zaczynamy rodzić dobre rzeczy, które Bóg chce, abyśmy rodzili. Oddawanie czci nie jest dodatkiem do chrześcijańskiego życia. Nie jest małym uzupełnieniem nabożeństw, ale kulminacją, potwierdzeniem. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, jeśli powiem, że jest ono skonsumowaniem naszego małżeństwa z Panem. Jesteśmy połączeni z Nim w jednym duchu. Celem takiego związku, związku małżeńskiego, zawsze jest prokreacja. Właśnie w związku jesteśmy płodni. Wydajemy w naszym życiu na świat duchowe owoce. Musimy wiedzieć, z jakim mężem jesteśmy związani. Otwórzmy na chwilę piąty rozdział listu do Galacjan. Chcę powiedzieć, że bardzo jestem wdzięczny za liderów prowadzących uwielbianie. Jestem wdzięczny za osoby, które tutaj z nami prowadzą uwielbianie. Myślę, że wykonują najwspanialszą pracę. Przy okazji powiem, że zaobserwowałem i straty wśród ludzi prowadzących uwielbianie są bardzo wysokie. Prawie zawsze są głównym celem ataku szatana. Musimy się za nich modlić. Odczytajmy fragment listu do Galacjan, rozdział piąty, werset dziewiętnasty i następny. Przyjrzymy się dwom rodzajom potomstwa zrodzonego z dwóch różnych związków małżeńskich. Werset dziewiętnasty. Jawne zaś są uczynki ciała. Są bardzo jawne i widoczne. Możesz powtarzać ludziom, że jesteś duchowy, ale jeśli jesteś cielesny, każdy to dostrzeże. Mianowicie... Przetyczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowanie, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Czy chcecie mieć tego rodzaju dzieci? To właśnie rodzi ciało. Na całej tej liście nie ma ani jednej dobrej rzeczy. Ciało nie może wydać niczego, co Bóg mógłby przyjąć. Wszystko, co wydaje, jest zepsute. To jest kluczowe słowo opisujące cielesną naturę. Jezus powiedział, że zepsute drzewo nie może rodzić dobrych owoców. To niemożliwe. W ósmym rozdziale listu do Rzymian, do czego później jeszcze dojdziemy, Paweł pisze, że ci, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. To jest niemożliwe, bo żadna z wymienionych na tej liście rzeczy nie podoba się Bogu. Jako wobec tego mamy alternatywę? Jesteśmy poślubieni Chrystusowi, złączeni z nim w świętym duchowym związku. List do Galacjan, rozdział 5, werset 22. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Spróbujcie znaleźć na tej liście coś niedobrego. Tu nie chodzi o szarość. Tu chodzi o to, czy coś jest białe czy czarne. Uczynki ciała są dogłębnie złe, a owoce ducha całkowicie dobre. Na koniec Paweł w formie refleksji dodaje pewną myśl na temat owoców ducha. Przeciwko takim nie ma zakonu. Ludzie, którzy wydają taki owoc, nie muszą być motywowani przepisami prawa. Nie są objęci prawem. Uciekli od swojego małżeństwa z ciałem na mocy prawa i są wolni, aby przez Ducha Świętego poślubić zmartwychwstałego Chrystusa i wydać owoc godny takiego związku. Kluczem do chrześcijańskiego życia nie są usiłowania, ale zjednoczenie, jedność. Większość z nas jest zbyt zajęta podejmowaniem wysiłków i prób. Pokażcie mi chociaż jeden krzew winny, który wydaje grona dzięki swoim wysiłkom. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda. Wszystkie znaczące postacie Nowego Testamentu mówią o żywej, osobistej więzi z Bogiem, która bez wysiłku wydaje dobry owoc. Weźmy przykład z 15 rozdziału Ewangelii Jana. Jest to znana przypowieść o krzewie winnym. Przeczytajmy pierwszych pięć wersetów. Jezus mówi Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem”. Nawiasem mówiąc, jestem bardzo wdzięczny za ten werset, ponieważ byli ludzie, którzy próbowali mnie oczesywać i przycinać. Ale jedyną osobą w prawną w przycinaniu jest ojciec. Nie pozwalajcie, żeby ludzie dosięgali was swoimi sekatorami. Werset drugi Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. Tu powstaje interesujące teologiczne pytanie jak można być latoroślą w Jezusie, nie będąc wierzącym? W dodatku, jeśli nie wydajesz owocu, zostajesz odcięty. Zostawiam to wam do rozważenia. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Niektórzy z was są oczyszczani i być może zastanawiacie się, co jest z wami nie tak. Wszystko w porządku. To tylko część procesu. Jesteście oczyszczani nie dlatego, że jesteście odstępcami, grzesznikami lub za mało oddani. Jesteście przycinani, ponieważ wydaliście owoc i to umożliwia wam wydanie jeszcze większego owocu. Musimy umieć odróżniać Bożą chłostę od oczyszczania. Wersety trzeci i czwarty. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja was, jak latorość sama z siebie, nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Kluczową sprawą jest trwanie w Jezusie. Nie chodzi o podejmowanie wysiłków, ale o zjednoczenie. Z tego związku Duch Święty wydaje wspaniałe grona, to znaczy owoce Ducha. Werset piąty. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie i ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Jeśli nie trwacie w związku ze mną, to nie możecie wydać dobrego owocu. To jest naprawdę piękna przypowieść. Występują w niej trzy osoby Trój Boga. Jezus, Syn, jest krzewem winnym. Ojciec jest winogrodnikiem. A sokami, które przez krzew winy przenikają do latorośli i przynoszą owoc, jest Duch Święty. Właśnie o to chodzi w chrześcijańskim życiu. Nie jest ono zbiorem zasad. Nie twierdzę, że zasady nie mają swojego miejsca, ale one nie czynią nas sprawiedliwymi. Jeśli zostaliśmy usprawiedliwieni przez wiarę, to będziemy przestrzegać odpowiednich zasad. Jednak ich przestrzeganie nigdy nas nie czyni sprawiedliwymi. Myślę, że chrześcijanie tutaj w Ameryce naprawdę powinni to zrozumieć, ponieważ widzę, że bardzo wielu chrześcijan żarliwie zajmuje się polityką. Wierzę, że chrześcijanie powinni interesować się polityką, ale jeśli wyobrażacie sobie, że zmienicie ten naród, wprowadzając nowe prawa, to sami siebie oszukujecie. Prawa nigdy nie zmienią ludzkich serc. Dla wielu ludzi byłoby ważniejsze, gdybyście sami rodzili dobry owoc. Nieważne, kto zostanie kolejnym prezydentem, bo nie zmieni to w zasadniczy sposób tego narodu. Może go zmienić tylko moc Ducha Świętego. Często powtarzam, że problem Ameryki, jak również Wielkiej Brytanii i wielu innych krajów, polega na tym, że złych ludzi jest więcej niż dobrych i jest ich z każdym dniem coraz więcej. Pozwólcie, że zadam wam pytanie, w którym kraju wolelibyście żyć? Czy w takim, gdzie są dobre prawa i źli ludzie, czy w takim, gdzie są złe prawa, ale dobrzy ludzie? Jeśli wolicie kraj z dobrymi prawami i złymi ludźmi, to wybralibyście głupio, ponieważ historia uczy nas, że nawet jeśli naród ma dobre prawa, to źli ludzie będą je niewłaściwie stosować. Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych dokładnie tak się dzieje. Rozwiązanie nie polega na zmianie praw, ale na przemianie ludzi. Co może tego dokonać? Tylko jedna rzecz. Przebudzenie. Lepiej, żeby wysiłki kierowane w stronę polityki zostały skierowane w stronę przebudzenia. Naiwnie mogę powiedzieć, że jedynym rozwiązaniem dla Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajów jest coś, co może szybko i całkowicie zmienić złych ludzi w dobrych. Kto może tego dokonać? Tylko Duch Święty. Kto z Was wie na podstawie własnego doświadczenia, że można zostać zmieniony ze złego człowieka w dobrego w ciągu jednej nocy? Niech Was Bóg błogosławi, ja też o tym wiem. Mogę podnieść obie ręce, aby to potwierdzić. Jednego wieczoru byłem grzesznikiem, a następnego ranka byłem już sługą Pana. Spotkałem Jezusa. To, czego tutaj nauczamy na temat prawa, ma wiele praktycznych zastosowań. Pod wieloma względami ludzie kierują się ku prawu przez lenistwo. Chcą, żeby prawo zrobiło za nich to, czego tylko oni sami mogą dokonać. Wróćmy do siódmego rozdziału listu do Rzymian i zobaczmy, czy potrafimy to zrozumieć. Myślę, że powinienem powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, ale chyba nie musimy otwierać stosownego fragmentu. Prawda, której Was nauczam najlepiej jak potrafię, brzmi Bóg zapewnia nam sprawiedliwość. Dzieje się to wyłącznie przez wiarę w Jezusa, Jego ofiarną śmierć i zmartwychwstanie oraz przez moc Ducha Świętego. Bóg zabezpieczył nam sprawiedliwość w sposób doskonały. Wierzę, że nie tylko doskonale zapewni nam osobistą sprawiedliwość i świętość, ale również zdrowie. Osobiście wierzę, że ofiara Jezusa zapewni nam uzdrowienie. Jestem o tym przekonany. Byłem w szpitalu przez rok i nie wyszedłbym stamtąd, gdybym w to nie uwierzył. Tak więc mam powody, aby tak myśleć, oprócz tego, co mówi Biblia. musimy bardzo uważać, żeby nie mijać się z prawdą w ocenie samych siebie. Mówiąc inaczej, nauczałem was pewnych praw, w które uwierzyliście, ale nie wychodźcie stąd i nie mówcie wszystkim, że już nigdy nie zgrzeszycie. Możecie być pewni, że zanim dzień się skończy, popełnicie jakiś błąd. Nie mam czasu, aby rozwinąć szerzej to zagadnienie. Powiem tylko, że istnieje wielka różnica, pomiędzy tym, co ci się należy na mocy prawa, a tym, co faktycznie posiadasz. Według Bożego planu jesteś całkowicie sprawiedliwy, ale w praktycznym doświadczeniu możesz mieć jeszcze długą drogę do pokonania. Uczę was, jakie są wasze prawa w Chrystusie, ale czy praktycznie przyjmiecie je za swoje, to już zupełnie inna sprawa.